Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o grze i będzie to gra w takich bardzo sennych, koszmarnych klimatach. Onirycznych. Bo jest to gra Onirim. W Polsce wydana jakiś czas temu w pierwszej edycji przez Lacerte. Za granicą pierwsza i druga edycja okazała się nakładem wydawnictwa Ziman Games. Gra, co ważne, jednoosobowa. Głównie jednoosobowa. Jest też wariant kooperacyjny dwuosobowy, ale no tutaj może parę słów na ten temat powiemy, a będą mówić dla was Ola Szyszło i Paweł Kajak. O Nirim. O czym jest ta gra? Już tradycyjnie, Ola. <grym> tak, gra jest o tym, że oto znajdujesz się w śnie, z którego próbujesz się wydostać, poruszając się labiryntem, szukając wyjścia, szukając drzwi, które pozwolą ci się uwolnić yy, z tego snu po drodze niestety spotykają cię koszmary, z którymi musisz walczyć i sobie jakoś poradzić. Brzmi jak taka napakowana tematem gra przygodowa, na którą czekaliśmy od lat, a mechanicznie okazuje się, że jest to taki pasjans tak naprawdę. Będziemy układali kolejne karty. Jeśli chodzi o labirynt, to w takim geometrycznym ujęciu raczej go tutaj nie uświadczymy, bo po prostu wykładamy kolejne karty w danej, w danym ciągu i no można sobie gdzieś tam dorabiać do tego. Możesz ułożyć inaczej, no, ale obok no, siebie. No, ale tak. Możesz skręcić. potem ciężko może być z, z, z zauważeniem tego, czy te karty faktycznie są obok siebie tak jak powinny, zgodnie z tym, co co mówi co mówią zasady. Jeśli chodzi o mechanikę, to gdyby na pudełku z tyłu był opis mechaniki, a nie opis tematu, który jest mimo wszystko no, doklejony do tej gry, to myślę, że nie brzmiałaby tak ciekawie. To, co do Onirima mnie przekonało do, do tego, żeby zakupić tą grę, to był właśnie opis opis, który zafundował nam wydawca i polscy dystrybutorzy, czy, czy tak jak to było w polskim sklepie opisane, że to jest faktycznie wędrówka przez senny labirynt. Bo mechanika może nie być tą rzeczą, która sprzedaje grę. No to prawda, ale tak jak, tak jak powiedziałem, gdyby, gdyby ktoś mi opowiedział, jak ta gra wygląda mechanicznie, to prawdopodobnie by mnie to tak na pierwszy strzał nie zainteresowało. Natomiast to, że do tego jest doklejony taki właśnie oniryczny temat, no to dodaje w jakiś tam sposób kolory tej grze. To co dodaje na pewno klimatu to to, że grafiki na kartach są takie właśnie Rozmazane, rozmyte, czy... takie trochę no nie wiem, kojarzące się może z prozą Bruno Schulza, tam gdzie to wszystko się tak przenika i nie wiadomo dokładnie co jest, co jest jawą, a co snem. Natomiast samo to w jakiś taki konkretny sposób no nie ma wpływu na, na rozgrywkę. Tak? To będą po prostu karty z jakimiś tam grafikami, które będziemy zagrywali. Okej, okay, ale dla mnie tak naprawdę istotne jest to, w jaki sposób podejdę do gry, tak? Czyli w momencie, w którym ja usłyszałam po raz pierwszy o grze Onirin, to było tak, że przyszedł do mnie Paweł i zaczął mi opowiadać o grze, w której jesteś uwięziona w labiryncie, z którego musisz się wydostać i to jest sen i są koszmary i te drzwi. Jak i nie ja... wyjdziesz, to świat ci się zawali. I zostaniesz tam na zawsze. No, musiałam spróbować. To nie jest tak, że wykładając te karty będziemy faktycznie tam wkręcać się, że o, to jest labirynt i tak dalej, i tak dalej. Może kiedy wychodzi karta koszmaru, która jest taka no, trochę straszniejsza niż te wszystkie inne, to może nam się przypomnie, aha, to jest cena, to jest koszmar. Natomiast no, to nie jest tak, że temat nam tutaj jakoś pomaga w rozgrywce. Ale też nie przeszkadza. No ja się stresuję, że nie wyjdę. <śmiech> Czyli tobie utrudnie. <śmiech> trochę tak, ale pod presją też chyba lepiej działam. Nie powiedzieliśmy, w zasadzie o czym, o czym jest ta gra mechanicznie. Chodzi o to, żeby... Żeby dobrać karty zgodnie z ich kolorem, typem, kolorem i ułożyć je w ten sposób, żeby właśnie typy nie występowały obok siebie i odpowiednie ułożenie kart gwarantuje nam zdobycie drzwi, które pozwolą nam się wyrwać. Dokładnie, czyli chodzi o to w grze, żeby zebrać zestaw drzwi, w sumie, w sumie 8 kart, a robimy to w taki sposób, że z ręki zagrywamy karty w taki, w taki ciąg, który układamy przed sobą. Za każdym razem, kiedy mamy 3 karty w tym samym kolorze, możemy zdobyć właśnie drzwi danego koloru. W każdej rundzie na ręce mamy 5 kart, właśnie z komnatami, czy, czy właśnie z elementami tego w cudzysłowie, Labiryntu. I będziemy spośród nich albo zagrywać jedną kartę do tego ciągu, albo jedną kartę odrzucać. I w momencie, kiedy zrobimy to, czy jedno, czy drugie, to musimy uzupełnić znów do pięciu kart na ręce. Jeżeli dobierzemy zwykłą kartę labiryntu, to po prostu zaczynamy kolejną rundę, ale też możemy dobrać na przykład kartę koszmaru. No i wtedy zaczynają się komplikacje, musimy sobie jakoś z tym koszmarem poradzić. To oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie dla nas zbyt przyjemne, i albo musimy odrzucić już zdobyte wcześniej drzwi albo musimy odrzucić całą rękę na sto z kart odrzuconych albo jeszcze coś tam albo innego albo walczyć w inny sposób z koszmarem no tak. tak czy jak jest jeszcze trzecia opcja taka podstawowa jeżeli chodzi o użycie kart czyli użycie karty z kluczem mhm. która nam ułatwia grę odrzucamy ją więc nie możemy jej niestety dołożyć do naszego ciągu kart ale pozwala nam podejrzeć kolejne karty i ułożyć je w dogodnej dla nas kolejności. Natomiast no, trzeba liczyć się z tym, że klucze, te karty z kluczem przydają się też w innych momentach. No i tutaj trzeba, że tak powiem, wymierzyć, tak, wymierzyć, czy już opłaca się odrzucić klucz, mhm. czy trzymać ten klucz na później na wszelki wypadek. No tak czy siak, mimo tych takich... Myślę, że dosyć prostych zasad, chociaż może one tak nie brzmią w naszych ustach, ale naprawdę jeśli chodzi o poziom złożoności zasad, no to to jest bardzo, bardzo przystępna gra i bardzo łatwo jest sobie po prostu wyjąć ją. Rozgrywka trwa naprawdę króciutko. A jednocześnie no, myślę, że jest dosyć ciekawa. Trzeba tam troszkę pokombinować gdzieś, troszkę właśnie tak zastanawiać się, czy to już ten moment, kiedy trzeba coś odrzucić, czy, czy próbować jeszcze zatrzymać tą jedną kartę na chwilę i być może uda się zdobyć kolejną do utworzenia drzwi. To, co jest dla mnie bardzo fajne w tej grze tak naprawdę, to znaczy było mi przykro jak to odkryłam, ale... <laughs> ale wydaje mi się, że to jest akurat pozytywna cecha tej gry, to to, że w pewnym momencie wydawało mi się, że umiem wygrać tą grę. Tak po prostu umiem. Umiem to zrobić. A tak że, raz za razem, tak? Że raz za razem. A tu był? Ale nie. I myślałam, że właśnie jakby ta mechanika umożliwiająca nam podejrzenie kolejnych kart jest tą strategią, która sprawi, że zawsze wygram i po prostu wyrzucałam te klucze, jak leciały. Uh, nie, jest <śmiech> to ten, ten, ten element losowości jednak yy, urozmaica tą grę. Tak, losowość w Nierimie jest, no bo to jest gra, gdzie co chwilę tasujemy talię kart i, i tutaj naprawdę no, ciężko, jest, yy, ciężko jest mówić o jakimś takim dalszym planowaniu. Yy, natomiast yy, ona nie jest męcząca, to jest po prostu element yy, mechaniki, to że, to, że ta losowość tam jest i to, że wiemy, że ona jest tam od początku i, i nie tak, że nagle o kurczę coś sobie zaplanowałem, a tu jakaś głupia losowość mi to wszystko rozwaliła. Nie, to jest po prostu tak, że jest losowa, losowy układ kart w talii. i On się będzie jeszcze zmieniał w trakcie rozgrywki, a nas interesuje to, żeby w miarę szybko udało nam się te sekwencje jednokolorowych kart układać. Szybkie układanie sekwencji. To jest to, co mi nie pasuje, jeżeli chodzi o granie w gry jednoosobowe. Ponieważ bardzo chciałam jak najszybciej układać kolejne sekwencje, a jeszcze trzeba było tasować te karty i nie było nikogo, kto mi pomoże tasować te karty, kto będzie tasował je, kiedy ja gram. i to... No i to jest chyba największy zarzut, jaki można mieć do nirimach konieczność tasowania talii kart, której dobieramy naprawdę co chwilę. Wyciągniemy kartę koszmaru, rozpatrzymy ją, prawdopodobnie za chwilę trzeba będzie coś tam przetasować. Wyciągniemy drzwi w momencie kiedy one są w talii, a nie mamy prawa ich dobrać, musimy znów tasować i co chwilę. I tutaj no, pojawia się, że tak powiem, taki dylemat, koszulkować karty czy nie koszulkować. Właśnie chciałam zapytać, jak sobie radzisz z tym, że masz zakoszulkowane karty? Ja bym chyba dostała szału. To znaczy mam zakoszulkowaną tylko drugą edycję, bo w pierwszej edycji jakbym zakoszulkował, to by się nie zmieściły w pudełku. W, drugim, w drugiej edycji musiałem popsuć tą wypraskę w środku, żeby mi się e, zmieściły i i tak pudełko się nie domyka. No ale tak jak powiedziałem, druga edycja mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o o aspekty wizualne no i, no i była droższa trochę, więc tak byłoby mi teraz ciężko przeżyć to, że te karty się faktycznie niszczą jeżeli chcecie mieć o niej Rima tak o do pogrania to pierwsza edycja naprawdę nie ma tego elementu, takiego bólu, że o karty się niszczą przy tasowaniu, bo będą się niszczyć, jeżeli będziecie grali naprawdę dużo wolniej Rima, a on do, do tego w sumie zachęca, bo jest naprawdę krótką grą, mhm. mimo tego tasowania, o którym cały czas teraz mówimy, którego jest bardzo dużo, no te karty będą się niszczyć. Jeśli chodzi o koszulkowanie, to w drugiej edycji, jeżeli karty są zakoszulkowane, to można tasować tak na wcisk, dzielimy talie na dwie części i po prostu wciskamy jedną w drugą, no i w koszulkach da się to zrobić, bez koszulek no to, to jest jakaś masakra dla kart. Z drugiej strony w koszulkach jakichś takich sztywniejszych zrobienie takiego tasowania typu mm, riffle shuffle, gdzie mamy po prostu dwa stosy i między siebie te karty zapadają, no to to, to nie zda egzaminu w koszulkach, ale z kolei w niezakoszulkowanej wersji no, jest bardzo efektywne, więc y nie wiem, jeżeli chcecie się nauczyć dobrze tasować karty, to Onirim jest naprawdę dobrą grą do tego. Ja właśnie z tasowaniem typu riffle Shuffle miałem zawsze problem. A potem jakoś tak przy Onirimie się nauczyłem robić to bardzo sprawnie, bo ta gra po prostu wymaga tego, żeby jak najszybciej jak najlepiej tasować karty. Ja dużo grałam z babcią w Karty. Karty grałam, więc się nauczyłam tasować z za dzieciaka. No, dokładnie. Także konieczność częstego tasowania kart jest, jest może być męcząca w Nirimie, ale jednocześnie no, nie jest jakimś takim mankamentem, który zupełnie zepsuje rozgrywkę. No trzeba to robić, ale w pewnym momencie robi się to już po prostu automatycznie, czyli Nie, no siedzę, mnie to złożało, Ja chciałabym mieć ta sowacza jakiegoś Ale nie, nie masz tak, że grasz oni rima i e, tak w pewnym momencie robisz to sobie po prostu e, automatycznie i w ogóle o tym nie myślisz tak. Ale właśnie chciałam się zaprezentować. Teraz mamy karty po prostu na całym stole. Super. No bo spróbowałam w powietrzu, bo mikrofon jest wyżej niż z tą... Wrażenia z Rima. Czy ty jako osoba, która jest takim Społecznym, społeczniakiem. społeczniakiem, społecznym bytem spodziewałabyś się, że można bawić się dobrze przy grze jednoosobowej, tak grając do lustra? No mówiłeś, że się spoko bawiłeś przy tym. Nie, tak naprawdę chodzi o to, że ja nie rozumiem, dlaczego istnieją gry jednoosobowe, ponieważ dla mnie granie w gry wiąże się jednak z przebywaniem z ludźmi. No i właśnie dlatego, dlatego istnieją gry jednoosobowe, że nie musisz przebywać z ludźmi, a wciąż możesz grać. Niektórzy może tak wolą czasem nie przebywać z ludźmi, hmm. a lubią grać. Znaczy mnie na przykład super przekonuje to, to co ty mi powiedziałeś, że ty na przykład grasz w tą grę w podróży i że można sobie poczytać książkę, potem zagrać sobie partyjkę, potem... Posłuchać muzyki i no jest to jakaś tam aktywność na czas podróży i to jest super spoko. Ja na przykład grałam w tą grę przed snem, następnie leżałam na łóżku i oglądałam serial i przysypiałam. I to była taka moja gra na dobranoc, co w ogóle się super składa z tematem tak myślę, i należy grać w tą grę przed snem. Mhm. Gdyby ktoś miał taki, nie, nie wiem, po co ktoś miałby mieć taki pomysł, żeby grać w każdego dnia, Każdy, to jest <laughs> głupi pomysł, ale no, tak. gdyby jednak ktoś taki był, to Onirim jest świetną grą, żeby sobie poradzić w takich trudnych momentach, że, że nie macie już z kim grać, bo wszyscy... Tak, że nie macie cieszy. z kim grać, albo nie macie siły na to, żeby rozłożyć coś ciężkiego, jednoosobowego. A wciąż macie siłę, żeby tasować? Tak, a wciąż gdzieś nie, nie chcecie jakby dać za wygraną i w jakąś grę zagrać danego dnia. Moim zdaniem Onirim jest wystarczająco ambitnym tytułem, żeby, żeby tutaj założenia tego własnego wyzwania Zaspokoić. Znaczy, ja byłam zaskoczona, bo faktycznie się trochę ekscytowałam tym, co się dzieje w grze, a nie sądziłam, że w ogóle gra jednoosobowa jest w stanie mnie wciągnąć jakkolwiek i raczej trochę się podśmiewałam z Pawła, że tak robi i gra do lustra. Tak, i w pracy opowiada, że haha, siedzi i po prostu układa jakieś karty w rządku. A potem co. Ale pasjansa też układałam, Babcia mnie nauczyła. Tak, a potem ona gdzieś na przerwie obiadowej tam tylko karty i onirim, Także, no to, tak, tak dokładnie jest. Tak wracam, wracam do Wzięłam ze sobą tę grę na pyrką. I prawdopodobnie ani razu jej nie wyjęłaś, ale... <głos> to prawda, Dobrze. ale by się łatwo ją transportowało, bo jest mała. Dobrze, przejdźmy do tych wbudowanych rozszerzeń. Czy one są bardzo potrzebne, czy są niepotrzebne? Są na pewno jakimś rozmaiceniem, to znaczy, że no, umówmy się, to jest gra, w której cały czas powtarzasz te same sekwencje i może się znudzić i wprowadzenie jakichś elementów, które ją zmieniają na pewno jest pożądane. To prawda. Tutaj chociażby te trzy warianty, które były dodane do pierwszej edycji dawały sporo urozmaicenia i one też zostały oczywiście powielone w drugiej edycji, tylko tam dołożyli cztery kolejne i Faktycznie, jeżeli ktoś na przykład gra, nie wiem, bardzo dużo w rima, jeżeli gra wiele partii z rzędu, to może e, chcieć wprowadzić sobie właśnie któreś z tych rozszerzeń do kolejnej partii właśnie dla urozmaicenia i zazwyczaj to urozmaicenie podnosi poziom trudności. To jest właśnie e, moim zdaniem główny cel tych, tych dodatkowych wariantów że one nam burzą tą strategię która nam się wydaje, że już daje nam dosyć często zwycięstwa w grze podstawowej i to na pewno jest ciekawe urozmaicenie z drugiej strony ja mam tak, że czasem mi się nie chce przypominać zasad tych rozszerzeń one też nie, są jakieś, super, tak, one nie są jakieś super skomplikowane ale wolę sobie po prostu zagrać dwa, trzy, cztery razy z rzędu w podstawową wersję może dołożyć jeden z tych dodatków, ale no głównie gram w Onirima w tym podstawowym wariancie i on jest dla mnie wystarczający, gra się szybko moim zdaniem jest dobra zabawa, jest mówię troszkę takiego kombinowania czy już teraz warto zagrać jakąś kartę albo odrzucić, przytrzymać czy czy właśnie zaryzykować. Wydaje mi się, że sama gra podstawowa jest wystarczająco ciekawa, żeby naprawdę na długi czas dawać e, dobrą zabawę. Od czasu do czasu można wybrać jeden z wariantów. Te warianty to jest na przykład e, coś takiego, że musimy konkretne kolory drzwi zdobywać w konkretnej kolejności. Z drugiej strony no to, jest, to jest utrudnienie, ale w tym samym wariancie mamy ułatwienie w postaci tam dodatkowych jakichś akcji do wykonania. Innym, innym rozszerzeniem są wieże, które... Każą nam układać jakby oprócz drzwi sekwencje innych kart w odpowiedniej kolejności i teraz jeżeli coś tam dzieje się nie w porządku no to wie, że też wpływają na to jak, jak będziemy rozpatrywać pewne zdarzenia w czasie gry. No i no tak jak mówię tutaj to jest mała gra więc i te rozszerzenia są takie, że zmieniają niewiele ale wystarczająco dużo, żeby właśnie zburzyć nam tą pozorną, moim zdaniem, strategię wygrywającą, którą e, sobie stworzyliśmy w grze podstawowej. Oprócz tego większość tych rozszerzeń można między sobą jeszcze mieszać, więc no to też jest ciekawe, że można sobie zrobić takiego... skończona ilość kombinacji rozszerzeń. No nie, no skończona. Ale przestańmy skończone. tutaj. Natomiast... Wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo tych kombinacji, żeby naprawdę grać w Oniri, ma całe życie. No i jeszcze jest wersja dwuosobowa. Wariant dwuosobowy jest dołożony na siłę. To moim zdaniem jest gra jednoosobowa i tutaj tworzenie jakiejś otoczki kooperacji w dwie osoby no jest takim, takim naciąganym wariantem, ale możemy o nim powiedzieć chwilę. Tutaj jest tak, że dwie osoby po prostu muszą zebrać po cztery karty drzwi. Każda, każdy z tych zestawów musi być taki sam, jeśli chodzi o kolory. Ale mechanika jest to sama. Ale mechanika jest dokładnie ta sama. Różnica jest taka, że na ręce mamy trzy karty, a nie pięć. A dwie karty leżą na stole pomiędzy tymi graczami tworząc taki wspólny zasób kart. No to trochę tak jak, nie wiem, w pokerze, w Holdem'ie jest. Także leży kilka kart na stole, a my mamy dwie na ręce i to jest cała nasza ręka. Tak? Też grałeś z babcią w karciochy? Tak, grałem. <laughs> w tysiąca. No e, no, z, z babciami się grało w tysiące. Natomiast, no właśnie, no to jest taka różnica, że zamiast pięciu kart mamy trzy na ręce i dwie są uwspólnione. I teraz możemy właśnie wpływać na te karty, które są w tym wspólnym zasobie, wymieniać je z tymi z ręki i tam podawać sobie. Moim zdaniem wariant dwuosobowy bardzo mocno spowalnia rozgrywkę w sensie oprócz tego, że musimy tasować fakt, że jest druga osoba, która może tasować wtedy, no ale tutaj jeszcze musimy gdzieś tam kombinować, co dać tej drugiej osobie, jak się dogadać moim zdaniem nie o to chodzi w Onirimie to ta gra naprawdę musi grać, trwać krótko musi być szybka i, i nie ma się co oglądać na innych w tym labiryncie naprawdę <gry> Bo zatem mi się wydaje, że jakby klimat, który każe ci się wydostać z labiryntu jakoś tak chyba lepiej to przerzuć samemu. No właśnie, tym bardziej, że jak, jak uciekasz w śnie przed kimś, to, to masz jakiś ludzi, którzy z tobą biegną. Nie, to wtedy nie byłoby nie. takie straszne, nie? Albo oni tak stoją. Ja mam zazwyczaj chyba tak, że oni są tacy, że ja coś do nich mówię, a oni. I tak nie ja reaguje. pamiętam, no, że może nieważne. Że kiedyś uciekałam jakimś samochodem z kimś, więc no, no, ktoś, ktoś też może z tobą uciekać. Przez labirynt. I so, ja pamiętam, ja jechałam z tym kimś samochodem i jechaliśmy za tobą. Za mną? No? Tak, i ty też jechali samochodem. Dobrze, nieważne. E <śmiech> Kończąc te nasze senne rozważania, mam nadzieję, że nikogo nie <śmiech> uśpiliśmy. Warto grać w Rimacze. Można sobie odpuścić. To jest najlepsza gra jednoosobowa, w jaką grałam. Dobrze wybrnęłaś. E, moim zdaniem jest to najlepsza gra e, z w jaką grałem. A grałem w wiele gier e, jednoosobowych. E, I mm, uważam, że jak najbardziej Onirim jest godny polecenia gra warta świeczki i tak dalej jeszcze tak szybko do, do całej serii gier właśnie spod tego szyldu Oniwersum, czyli Onirim, Urbion, Sylvion i Castelion. Onirim jako pierwsza gra moim zdaniem jest najlepsza pod takim względem, że najszybciej się w nią wchodzi, najszybciej się w nią gra i ma ciach, ciach, ciach, ciach i, i koniec. Onirim mimo swojej prostoty, mimo, mimo tych prostych zasad naprawdę daje zaskakująco dużo zabawy właśnie w porównaniu ze złożonością. Gdybyś nie mechaniki. koszulkował tych kart, bo te pudełka tak ładnie obok siebie na półce wyglądały. No tak, to prawda, ale no to druga edycja, to ona tylko ma stać na półce i tylko tak frontem, więc nie widać, że tam tył odstaje. Nie? Możesz sobie kupić jeszcze jeszcze jedno, drugie wydanie, żeby po, postawić ładnie. Też o tym myślałem. myślałem że Żeby, żeby mieć jedno... odstania od na półce, jedno tak, odgrania w domu i jedno odgrania w podróży Pierwszą edycję, tak. I właśnie tak, taki mam plan. I jedną w pracy jeszcze schowaną. Hmm? To też mam. To była audycja Gra Warta Świeczki. Mówili dla was ale i Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.